z kredytową wystarczy 6500 pierwszej wpłaty. Nie czekaj, dzwoń już teraz. 847-647-4000 847-647-430 Okazje mają to do siebie, że nie lubią czekać. 847-647-4000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 Wielu mileniowców nadal mieszka w domu rodzinnym. Nastąpiła istotna zmiana w amerykańskich gospodarstwach domowych, która sprawia, że rodzice cierpiący na syndrom pustego gniazda są niemalże zagrożonym gatunkiem. Według analizy danych spisowych przeprowadzonych przez PEW Research Center, mieszkanie z mamą i tatą jest obecnie najpopularniejszą opcją zamieszkania wśród osób w wieku od 18 do 34 lat. Po raz pierwszy, od kiedy w 1880 roku rozpoczęto zbierać dane na ten temat, więcej osób w tej grupie wiekowej mieszka z rodzicami niż z małżonkiem lub partnerem. Badacze są zdania, iż zmiana ta powoduje zakłócenia na rynku nieruchomości, który właśnie wychodzi z kryzysu realnościowego, a wielu baby boomersów nie może sprzedać domu rodzinnego, ponieważ wciąż mieszkają z nimi dorosłe dzieci. Wells Fargo wprowadza kredyt hipoteczny z 3% wkładem własnym. Największy kredytodawca hipoteczny w kraju, bank Wells Fargo, wprowadza na rynek nową pożyczkę z niskim wkładem własnym o nazwie Your First mortgage. Będzie to kredyt konwencjonalny o stałym oprocentowaniu w wysokości do 417 tysięcy dolarów, wymagający zaledwie 3% wkładu własnego. Jak powiedział stacji CNBC wiceprezes banku Wells Fargo, kredytobiorcy będą potrzebować minimalnej oceny kredytowej FICO na poziomie 620. Wells Fargo będzie obsługiwać kredyty, a Fannie Mae będzie je kupować. Federalna Agencja Mieszkalnictwa otwarta na zwiększone finansowanie zakupu mieszkań prywatnych. Wiadomość ta może być bardzo zachęcająca dla niektórych młodych początkujących nabywców. Sekretarz do spraw mieszkalnictwa i rozwoju miast Julian Castro Twierdzi, że przepisy FHA ograniczające finansowanie kondominiów zostały zmienione i obecnie oczekują na ostateczne zatwierdzenie przez administrację prezydenta Obamy. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, jeśli osiedle nie posiada certyfikatu FHA, żaden z poszczególnych jego lokali nie kwalifikuje się do finansowania kredytów hipotecznych przez FHA. Zmiany ułatwią certyfikowanie osiedli kondominiów jako kwalifikujące się na finansowanie FHA. Kryteria udzielania kredytów wciąż zbyt surowe. Wzrost sprzedaży istniejących domów w kwietniu jest, zdaniem jednego z analityków, mało znaczący. Były członek zarządu Fannie Mae, a obecny dyrektor zarządzający w Colin Wood Group. Mówi, że to dopiero początek sezonu i statystyki realnościowe powinny pójść w górę. Jak powiedział stacji Fax Business Network, chodzi tu o coś więcej. Booker również uważa, że to tylko kwestia czasu, zanim większa liczba mieleniowców wejdzie na rynek nieruchomości, choć spora ich część niechętnie o tym teraz myśli. Gorący, podmiejski rynek nowojorski dowodzi, że wartość zależy od lokalizacji. Stara prawda, lokalizacja, lokalizacja i jeszcze raz lokalizacja nigdy nie była bardziej prawdziwa niż tej wiosny na rynku nieruchomości w okręgu Westchester poza miastem Nowy Jork. W takich miejscach jak Larchmont, New Rochelle i White Plains jest to rynek sprzedających, jak powiedziała stacji cbs 2 TV, lokalna pośredniczka nieruchomości. Ale z dala od Manhattanu, nieco bardziej na północ, można znaleźć okazję, gdzie ten sam dom można by sprzedać za 1 trzecią ceny, gdyby przenieść go na północ o jakieś 45 minut. <mum>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 pierwszej wpłaty. Nie czekaj, dzwoń już teraz. 847 647 4000 847 647 4 i 3 Nie czekaj, dzwoń już teraz. 847 647 4000 Nowa częstotliwość, ten sam profesjonalizm. 1300 AM 24 godziny na dobę Siedem dni w tygodniu. Słuchacie radiowego magazynu Osiadłość. Jeżeli myślisz o sprzedaży swojego domu, pomyśl o nas. Sprzedajemy szybko, sprawnie, profesjonalnie. Pełny serwis od A do Z.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 Ruchomości. Nowa częstotliwość, ten sam profesjonalizm 1300 AM, 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu Słuchacie radiowego magazynu Posiadłość Szukasz okazji? Mamy budynki, domy, kondominia Star Realtors to realnościowa maszyna. Oto nasze najnowsze propozycje. Shamburg. nowo zgłoszony do sprzedaży, townhouse, dużo nowa kuchnia i dwie nowe łazienki. Nowe pokrycia podłóg, nowy kominek opalany drewnem, dwa tarasy, blisko centrum handlowego Woodfield, jedyny na rynku w tej okolicy. Koniecznie dzwoni już dzisiaj po szczegółowe informacje.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 O uwagę prosimy poszukujących mieszkania w miejscowości Displays. Dzisiaj zgłoszone do sprzedaży duże,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 4, 6, 4, 7, 4 i 30. Nie czekaj, dzwon już teraz. 8, 4, 7, 6, 4, 7, 4000. Jeżeli jesteś zainteresowany którąkolwiek z naszych ofert, to nie czekaj. Dzwoń już teraz. 847 647 4000. 847 647 i 3.0 lub zobacz je w internecie pod adresem posiadłość.com. Haha, ha! Kupiłem! Kupiłem! Mój własny dom! Dom! Domeczek, domusiek, A mówili, że to niemożliwe. Haha! Ha!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 847, 647, 4 i 30, a w internecie posiadłość.com. Słuchacie radiowego magazynu posiadłość. Wiadomości z rynku nieruchomości. Sprzedający domy wycofują się. Według Związku Realnościowców ograniczona podaż domów może być tym, co powstrzymuje więcej ludzi przed sprzedażą swoich domów. W końcu sprzedaż domów i poszukiwania nowej nieruchomości sprawiają, że stajesz w szranki z nabywcami konkurującymi na rynku o ograniczonej podaży. A to właśnie na rynkach, na których sytuacja jest najtrudniejsza, ceny domów w dalszym ciągu wzrastają. Główny ekonomista Związku Rolnościowców mówi, cytuję, wydaje się, że w miarę rozkwitu wiosennego sezonu sprzedażowego, kupujący tracą swoje pozytywne nastawienie. Koniec cytatu. Główne powody, dla których sprzedający sprzedają. A więc dlaczego sprzedający sprzedają? Nowe badanie przeprowadzone przez Realtor.com ujawnia pięć najbardziej popularnych powodów. 40% respondentów odpowiedziało, że sprzedaje, ponieważ chce mieszkać w innej dzielnicy. Jedna czwarta stwierdziła, że albo potrzebuje domu z innymi udogodnieniami, albo większego. Jedna piąta badanych chce przenieść się gdzieś, gdzie jest lepsza pogoda i styl życia, a prawie tyle samo odpowiedziało, że chce mieszkać w miejscu, gdzie koszty utrzymania są niższe. Obamowie wybierają nowy dom. Państwo Obama zdecydowali się na wynajem po opuszczeniu białego domu w styczniu przyszłego roku. Jak donosi The New York Times, pierwsza rodzina Stanów Zjednoczonych zdecydowała się zamieszkać w liczącym 9 sypialni domu o powierzchni 8200 stóp kwadratowych w bogatel dzielnicy Waszyngtonu Kalorama. Dom o wartości około 6 milionów należy do Joe LaCarta, byłego sekretarza prasowego i doradcy Billa Clintona. Prezydent powiedział, że rodzina planuje pozostać w Waszyngtonie przynajmniej do czasu ukończenia przez istórkę Saszę liceum w 2018 roku.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 O uwagę prosimy poszukujących mieszkania w miejscowości Displains. Dzisiaj zgłoszone do sprzedaży duże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 647 4, 4 i 3 zera. Nie czekaj, dzwoń już teraz 847 647 4000 Witamy w drugiej odsłonie magazynu radiowego Posiadłość Zapraszamy Wiadomości z rynku nieruchomości Ekonomista bagatelizuje skutek podwyżki stóp procentowych rezerwy federalnej na rynek nieruchomości. Ponieważ jest coraz bardziej prawdopodobne, że rezerwa federalna ponownie podniesie stopy procentowe już w tym miesiącu, eksperci bacznie obserwują, jaki potencjalny wpływ może to mieć na oprocentowanie kredytów hipotecznych. Ekonomista banku HSBC powiedział stacji The Street, że wpływ byłby minimalny. Stopy procentowe kredytów hipotecznych, które nie są związane bezpośrednio z oprocentowaniem ustalanym przez rezerwę federalną, spadły w rzeczywistości po tym, jak bank centralny Podniósł stopy w grudniu ubiegłego roku. Firmy budowlane twierdzą, że regulacje rządowe blokują budowę domów na start dla początkujących nabywców. Zdaniem budowniczych jednym z wyjaśnień braku nowych domów na start są szybko rosnące koszty wynikające z przestrzegania regulacji rządowych. Prezes oddziału Taylor Morrison w południowej Kalifornii powiedział stacji CNBC, że firmy budowlane muszą spełniać nieustannie rosnącą liczbę wymagań, począwszy od wszystkich przepisów związanych z kontrolą erozji i kodeksami w zakresie efektywności energetycznej, po instalację przeciwpożarowych systemów tryskaczy wodnych. Twierdzi on, że to dopiero początek. Cytuję. Widać to również w opłatach, które urzędy powiatowe i miejskie nakładają na budowę nowych domów. Opłaty te mogą wahać się od 50 tysięcy do 100 tysięcy dolarów za dom, który ma zostać. Wbudowany. Koniec cytatu. John Burns z John Burns Real Estate Consulting w Kalifornii dodaje, cytuję, To sprawia, że budowanie przystępnych cenowo domów staje się praktycznie niemożliwe. Koniec cytatu. Nowe, modne udogodnienie nie znajduje się w domu, tylko na nim. Trzeba spojrzeć w górę, aby zobaczyć nowe modne udogodnienie. Jak donosi Realtor.com, chodzi o taras na dachu, który jest szczególnie popularny w Kalifornii, w regionie południowego zachodu, w Teksasie i w regionie północno-zachodniego Pacyfiku, ale także na wschodnim wybrzeżu. Niektórzy budowniczy już oferują tarasy na dachu, które według Realtor.com szczególnie sprawdzają się w gęsto zaludnionych obszarach, gdzie można coś zobaczyć z dachu. W pełni wyposażony taras na dachu może kosztować 50 tysięcy, jednak według dyrektora z John Burns Real Estate Consulting w Irvine, Kalifornia, taki taras zwykle podnosi wartość od 30 000 do 50 tysięcy dolarów, a nawet więcej. Pośrednicy są coraz młodsi i zróżnicowani. Szeregi pośredników nieruchomości w kraju stają się coraz młodsze i bardziej zróżnicowane. Z najnowszego profilu członków Krajowego Związku Realnościowców wynika, że średni wiek pośrednika wynosi obecnie 53 lata, co stanowi spadek w porównaniu do wcześniejszych 57 lat i jest to najniższy wiek od 2008 roku. 62% wszystkich pośredników to kobiety, tak samo jak w ubiegłym roku. Badanie również stwierdza, że nowi członkowie Krajowego Związku Realnościowców wydają się być bardziej zróżnicowani pod względem pochodzenia etnicznego. Wśród osób z dwuletnim lub krótszym doświadczeniem 78% to osoby o białym kolorze skóry w porównaniu do 89% osób mających 16 lub więcej lat doświadczenia. Nierówne proporcje płci w odniesieniu do posiadania nieruchomości na własność. Chociaż nowe badanie stwierdza, że nieco więcej kobiet niż mężczyzn mówi, iż chce posiadać dom na własność, kobiety są mniej pewne stanu rynku realnościowego niż mężczyźni. Z przeprowadzonego przez Value Insured badania nowoczesnych nabywców tzw. Modern Home Buyer Survey, 77% kobiet i 70% mężczyzn, którzy jeszcze nie posiadają własnego domu, bardzo by tego chciało. Jednak z tego samego sondażu również wynika, że mężczyźni mają znacznie większą wiarę w wartość posiadania własnego domu. Badacze twierdzą, że nierówne proporcje płci mogą być spowodowane silniejszym pragnieniem kobiet, aby unikać zadłużenia. Udział początkujących nabywców nadal rośnie. Według badania Campbell Insight Mortgage Finance Housing Post Tracking Survey, udział zakupów domów dokonanych przez kupujących po raz pierwszy rośnie pomimo niskich zapasów i gwałtownych wzrostów cen. Badanie stwierdza, że liczba początkujących nabywców wzrastała przez pięć kolejnych miesięcy od grudnia do kwietnia. Zdaniem dyrektora do spraw badań dane sugerują, że popyt ze strony kupujących po raz pierwszy rośnie. Oczywiście nadal istnieją pewne przeszkody. Początkujący nabywcy zwykle nie są w stanie zapłacić gotówką za dom i często to dysponują mniejszym wkładem własnym. Propozycja przystępnych cenowo domów w San Francisco. Być może żadne inne miejsce nie potrzebuje tanich domów tak, jak przegrzany rynek San Francisco. A teraz jeden z prawodawców miasta proponuje plan, aby zatrzymać wzrost kosztów wynajmu. Stacja telewizyjna KPIX5TV donosi, że plan Arona Peskina zakładałby utrzymanie domów i małych przedsiębiorstw, to znaczy zakazywałby rozbiórki istniejących budynków mieszkalnych i małych firm.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 300 AM, 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Słuchacie radiowego magazynu Posiadłość.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 Pierwszej wpłaty. Nie czekaj, dzwoni już teraz. 847-647-4000. 847-647-430. Okazje mają to do siebie, że nie lubią czekać. 847 647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 This is AM Chicago. Uwaga! Illinois Star Realtors pilnie poszukuje domów do sprzedaży na północno-zachodnich przedmieściach. Jeśli myślisz o sprzedaży swojej nieruchomości, to nie czekaj. Dzwoń do nas już teraz. Tylko u nas znajdziesz pełną, kompleksową obsługę sprzedaży Twojego domu. Wszyscy nasi nabywcy posiadają zweryfikowaną zdolność kredytową i czekają na Twoją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 Informacje rynkowe, opinie, rady oraz najnowsze oferty nieruchomości. Okazje tygodnia tylko w magazynie Posiadłość. Zapraszamy! Szukasz okazji? Mamy domy, domki, kondominia. Star Realtors to realnościowa maszyna. Oto nasze najnowsze oferty.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 6, 4, 7, 4 i 3, 0. Okazję mają to do siebie, że nie lubią czekać. 8, 4, 7, 6, 4, 7, 4 tysiące.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 Wagę prosimy poszukujących mieszkania w miejscowości Desplains. Dzisiaj zgłoszone do sprzedaży duże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 647 4, 4 i 3 zera Nie czekaj, dzwoń już teraz 847 647 4000 Nowa częstotliwość, ten sam profesjonalizm ha, ha. 1300 AM 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu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 Średni czas zamknięcia transakcji sugeruje koniec problemów TREED, czyli nowych zasad zamykania transakcji realnościowych. Czy problemy z nowymi przepisami hipotecznymi Trade już się skończyły? Nowe dane pochodzące z najnowszego raportu dotyczącego liczby zaciąganych kredytów hipotecznych, Origination Insight Report przygotowanego przez Ellie May, sugerują, że przepis o nazwie No before you Own już nie opóźnia zamknięcia transakcji. Zanim agencji drugi miesiąc z rzędu, średni czas zamknięcia wszystkich transakcji kredytowych wynosił 44 dni. Liczba konfiskat sądowych spada na wielu rynkach do poziomów sprzed recesji.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 Zakaz pytania o przeszłość kryminalną dla wynajmujących ze stolicy. Rada Miasta Waszyngtonu rozważa uchwalenie nowej ustawy, która zabraniałaby wynajmującym pytać potencjalnych najemców o ewentualną przeszłość kryminalną. Według jej sponsora celem ustawy o nazwie Fair Criminal Record Screening for Housing Act jest usunięcie bariery dla powracających obywateli szukających miejsca do zamieszkania. Porównuje ona swoją propozycję do obowiązującego obecnie w wielu miejscach ustawodawstwa tzw. Ben the Box, zakazującego pracodawcom pytania kandydatów aplikujących na stanowiska pracy o przeszłość kryminalną. 11 z 13 członków Rady współsponsoruje tę propozycję. Rezerwa federalna zapędziła się w kozi róg. Podczas gdy rezerwa federalna nie kontroluje oprocentowania kredytów hipotecznych, jej decyzje w sprawie tzw. Fed Funds Rate – mogą wpłynąć na oprocentowanie, jakie płacisz za kredyt hipoteczny. To właśnie dlatego wszyscy tak uważnie przyglądają się w tym roku działaniom rezerwy. David Lebowitz, wiceprezes JP Morgan Assets Management, powiedział stacji Bloomberg News, że rezerwa federalna mogła zapędzić się w kozi róg. Mimo to warto zauważyć, że po tym jak bank centralny podniósł w grudniu stopę procentową, oprocentowania kredytów hipotecznych w runcie rzeczy poszły w dół.